Witam Was. Tematem tego kazania jest wierność. Bóg jest Bogiem wiernym i On również nas powołał do wierności w jakimś sensie. Jako uczniowie Jezusa, a kilka tygodni temu dzieliłem się rozważaniem na temat tego, na czym polega uczniostwo, jakie są Jego elementy, etapy, jako uczniowie powołani jesteśmy przede wszystkim do tego, żeby być blisko Pana, żeby być z Nim, prawda? To jest najważniejszy, fundamentalny element bycia uczniem. Bez osobistej więzi z Bogiem, bez osobistej wiary, bez obecności w Jego życiu tak naprawdę nie pójdziemy w żaden sposób dalej w naszej duchowej drodze. Powołani jesteśmy także do tego, aby nieustannie Boga poznawać, aby dochodzić do wciąż lepszego, pełniejszego, a nawet pełnego poznania i zrozumienia Jego woli, czyli czego Pan Bóg od nas, ode mnie oczekuje. I dziś będę mówić o jednym i drugim, czyli jaki jest Bóg i też czego od nas oczekuje. Wydaje mi się, że lista, może w cudzysłowie, może nie, ale pozostańmy przy tym słowie, bo lepszego nie znalazłem. Lista Bożych oczekiwań wobec człowieka wcale nie jest długa, ale obejmuje całość człowieka. Wiecie, jak brzmi ta lista? Ta krótka, zwięzła, ale obejmująca wszystko, lista oczekiwań Boga wobec człowieka? Mogę wam to powiedzieć? Pewnie, że mogę. Po to tu jestem chyba. Ta lista brzmi tak, słuchaj uważnie. Jestem pewien, że jak zacznę, to będziesz potrafił to skończyć. Będziesz kochać pana Boga swego, całym sercem swoim. Całą duszą swoją, każdą myślą i ze wszystkich swoich sił. O, a w dodatku, po kropce, a bliźniego swego, jak siebie samego. Słuchajcie, krótko, ale wszystko. Nie ma tutaj strefy wyłączonej z jego oczekiwań. Nie ma tu żadnego niedomówienia. Całe serce, cała dusza, każda myśl, wszystkie siły. Jest to jednak oczywiście pewne uogólnienie. Natomiast Pismo zawiera sporo szczegółowych informacji, jak ma wyglądać nasze chrześcijańskie, codzienne życie. Jak w praktyce ma wyglądać to miłowanie całym sercem, całą duszą albo bliźniego swego jak siebie samego. Po to jest Biblia. I po to przyszedł Pan Jezus, aby nam to dokładnie przekazać, uświadomić, otworzyć nasze serca i umysły na Bożą wolę. Jednym z najbardziej znanych tekstów na temat tej listy oczekiwań Boga wobec człowieka w formie uszczegółowionej jest z pewnością dobrze znany nam wszystkim, mam nadzieję, Fragment mówiący o owocu Ducha, Ducha Świętego, zapisany w liście do Galacjan w rozdziale 5. Pewnie większość z nas na pamięć zna ten werset 5:22. Owocem zaś Ducha są, czy też jest. I właśnie w tym katalogu cech tworzących owoc Ducha Świętego, bo wydaje mi się i skłaniam się do tego poglądu, że to nie są różne owoce, ale jest to jeden owoc, który tworzy całość. No bo czy można być pełnym miłości, a nie być na przykład uprzejmym? Czy można być radosnym, a nie być cierpliwym? No wydaje mi się, że brak którejkolwiek z tych cech powoduje, że coś jest nie w porządku również z innymi. I kochani, jako siódma cecha w tym fragmencie wymieniona jest wierność. Owocem ducha jest wierność. Czym jest wierność? Jeśli mnie znacie, to wiecie, że lubię zaglądać do słowników, aby precyzyjnie rozumieć znaczenie słów, słowa, których używam albo których nawet nauczam. Aby nie okazało się, że nie rozumiem tego, o czym mówię. Definicja słownikowa wierności brzmi tak. Wierność jest to, Konsekwencja w postępowaniu i przekonaniach, nawet w trudnych lub niewygodnych okolicznościach. I obraz sobie teraz, czy przypomnij sobie jakiś moment twojego życia, jakiś może trudny czy niewygodny, w którym konsekwentnie trzymałeś się, trzymałaś się swoich przekonań i postępowałeś, postępowałaś zgodnie z nimi. To jest właśnie przykład wierności. Mówi się, używa się takich powiedzeń, że ktoś wiernie służy. Ktoś wiernie trwa przy kimś lub przy czymś. Ktoś wiernie wykonuje powierzone mu zadanie. Mówimy na przykład o wierności małżeńskiej. Mówimy o wierności w powołaniu. Mówi się o wierności ojczyźnie, Mówi się o wierności w przyjaźni, w służbie. Ze słowem wierność łączy się oczywiście człowiek, którego określa się mianem wierny. I jeszcze troszeczkę pozwólcie, że przy słowniku zostanę po to, żeby pogłębione zrozumienie tego słowa pomogło nam lepiej zrozumieć, do czego Bóg nas chce doprowadzić. I znalazłem aż pięć znaczeń tego słowa. Oczywiście one się uzupełniają raczej, chociaż jedno jest trochę dziwne. I na ten moment przekażę wam cztery znaczenia, a pod koniec tego nauczania jeszcze to jedno piąte. I według słownika wierny to ktoś, niezdradzający, lojalny. No, jasne, proste. Wierny, czyli... Niezdradzający. Po drugie, wierny to ktoś służący z oddaniem i przywiązany do kogoś lub czegoś. Służący z oddaniem. Hmm, bardzo ciekawe. Szczególnie w kontekście służby chrześcijańskiej, tak sobie pomyślałem. Po trzecie, wierny to ktoś zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami, ideami. Jestem wierny i postępuję zgodnie z tym, w co wierzę, do czego jestem przekonany. To jest bycie wiernym. Po czwarte, wierny to ktoś lub coś zgodne z oryginałem, z pierwowzorem, rzeczywistością. Wiernie wykonane, wiernie zrobione, wierna kopia, wierny egzemplarz, tak? Wiernie odtworzone. To jest również znaczenie tego słowa. To cztery, a piąte, jak powiedziałem, później. I posłuchajcie, kochani. Wzorem wierności jest sam Bóg. Wierność, do której On nas powołuje, wynika z tego, że On sam jest wierny. W piątej księdze mojżeszowej w rozdziale siódmym, konkretnie w wersecie dziewiątym, Czytamy bardzo ciekawę, ciekawą wypowiedź Mojżesza. Jest to moment, kiedy Mojżesz zbliżał się już do końca swojego życia i służby narodowi izraelskiemu. Byli już w tym momencie u granic Kananu. I Mojżesz dokonywał pewnego podsumowania tego, co się działo i mówił o tym, co jeszcze ma się wydarzyć. I w tym miejscu piąta Mojżeszowa 7:9, tak powiedział do dzieci Izraela. Dlatego wiedz, że Pan, Twój Bóg, jest Bogiem wiernym, który dochowuje przymierza i miłosierdzia do tysięcznego pokolenia tych, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań. O, Bóg jest Bogiem wiernym i dochowuje przymierza. Wiecie, najważniejszym przejawem Bożej wierności jest dotrzymywanie Jego słowa i zawartego z ludźmi przymierza. Jeśli znamy historię Starego Testamentu, te wszystkie wydarzenia, które związane były z ludem Bożym, możemy wiedzieć, że ta wierność wyrażała się w Jego czynach. W Jego błogosławieństwach, a także w aktach ratowania Jego ludu w trudnych chwilach. I to zaczęło się już w Egipcie z którego Bóg wyprowadził naród Boży, jest napisane jak z żelaznego pieca, ze strasznego ucisku, a potem wybawiał i ratował niejednokrotnie w ciągu wędrówki po pustyni. Ratował i działał, gdy wkroczyli do ziemi obiecanej. Ratował i działał, gdy naród Boży przeżywał najazdy wrogów, lub jakieś klęski żywiołowe, ale był pewien warunek. Jeśli znamy te historie starotestamentowe, to z pewnością możemy ten warunek dostrzec i zrozumieć. Bóg był wierny i zawarł jako wierny Bóg przymierze ze swoim ludem. Ale warunkiem działania tego przymierza była odwzajemniona wierność Jego ludu odwzajemniona wierność Jego ludu. To było istotą przymierza. Gdy brakowało tej odwzajemnionej wierności, Boża łaska była wstrzymywana i działy się nieszczęścia. A to okupacja, a to susza, a to szarańcza, a to jeszcze inne wydarzenie. Bóg wielokrotnie mówił, że działo się to dlatego, że serca ludu Bożego odwróciły się od żywego Boga. A zatem mogę powiedzieć tak, posłuchaj. Przymierze Boga z ludźmi jest to sojusz łaski i wierności. I kluczowa myśl, którą chcę dzisiaj przekazać, zawarta jest w słowach psalmu 85. Zachęcam do tego, abyśmy ten tekst teraz otworzyli. Psalm 85. Ja będę czytać z przekładu starej Nowe Przymierze, ale bardzo ciekawy i chyba trafniejszy jest przekład Biblii Warszawskiej lub też kilku innych o to, co mówi nam ten tekst. Psalm 85, od 9 do 12 wiersza. Wsłuchajmy się. Chcę posłuchać, co odpowie Bóg. Oto Pan ogłasza pokój dla swego ludu, dla Jemu oddanych, inne przekłady mówią, Jego wiernym. Niech nie powracają do swojej głupoty. Naprawdę bliskie jest zbawienie tym, którzy się go boją. Tak, aby chwała mogła mieszkać w naszej ziemi. I teraz jedenasty werset jest w zasadzie kulminacją tego, co chciałbym tu podkreślić. Aby łaska mogła spotkać prawdę i nawet tu w komentarzu na dole jest lub wierność czyli aby łaska mogła spotkać wierność. Jest to jak najbardziej poprawne i dopuszczalne tłumaczenie. Oto prawda wykiełkuje z ziemi, z nieba wyjrzy sprawiedliwość. Czytamy, wierność wyrośnie z ziemi, wierność wyrośnie z ziemi, z nieba wyjrzy sprawiedliwość. I to, co jest istotne, to chcę w tych dwóch słowach zawrzeć. Sojusz łaski i wierności. Słuchajcie, Łaska spływa z nieba, a wierność wyrasta z ziemi. Bez wątpienia, zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Nikt z nas nie zasłużył sobie na to, aby wejść do nieba z powodu swojego dobrego postępowania, zachowania, bo wszyscy w jakiś sposób zgrzeszyliśmy, upadliśmy. Nie będę tak podstawowych rzeczy dzisiaj nam tłumaczyć, ale skoro zbawienie jest z łaski, czy oznacza to, że od po prostu automatycznie ta łaska działa, a my nie musimy już zupełnie nic robić, wystarczy uwierzyć, wypowiedzieć jakąś formułę i mamy wszystko załatwione na całe życie? Otóż myślę, że nie. Ten fragment mówi nam o sojuszu między łaską z góry a wiernością z ziemi. To musi się spotkać, aby dokonywało się Boże dzieło. Wierność jest kluczowa w aspekcie działania łaski. Słowo Boże mówi, abyście na nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Jest taka przestroga. Co mówi Bóg w tym fragmencie? Otóż ogłasza pokój wiernym swoim. Dalej ostrzega przed głupotą. Podoba mi się Słowo Boże z powodu takiej bezpośredniości. Nie jest ono ani zbyt obsesowe, ale nie jest też zbyt ugrzecznione. Mówi prosto i jasno to, co chce powiedzieć. Czym była głupota? Głupotą, którą Bóg zarzucał swoim dzieciom było odstępstwo, niewierność. To, że ludzie porzucali Boga żywego, a zwracali się do martwych bóstw wymyślonych do posągów, rzeźb, obrazów, które czcili i Bóg nazywa to głupotą i niewiernością. Powtórzę, to jest istotą przymierza z Bogiem, sojusz łaski i wierności. Łaska przychodzi z nieba, wierność wyrasta z ziemi. Bóg jest wierny w sposób doskonały, Dlatego Jego łaska przychodzi z nieba. My natomiast stajemy się wierni. Dorastamy do wierności, uczymy się wierności. Wierność jest owocem ducha. To nie jest coś, co automatycznie spadło na nas z nieba i już jesteśmy wierni. To jest coś, cecha, nad którą powinniśmy pracować. Jeżeli zabraknie wierności, to niech dzieje ludu Izraela z seriami wzlotów i upadków niech będą dla nas przestrogą. Jeśli, kochani, my jesteśmy niewierni, tak jak Izraelowi zdarzało się być niewiernym, co wtedy robi Bóg? Wiecie, co robi? No, sam ze sobą nic nie robi, bo On jest nadal wierny. On się nie zmienia. Jest taki wspaniały werset mówiący o tym, drugi do Tymoteusza 2,13, Jeżeli my zawodzimy lub innymi słowami jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie. W Bożej naturze jest doskonała wierność. I nawet jeżeli my zawodzimy, Bóg nadal jest wierny. Tylko problem jest w tym, że ta wierność i łaska, którą okazuje, współdziała z naszą wiernością. Rozumiemy to, tak? To jest istota przymierza. I może się okazać, że nasza niewierność rozminie się z Jego łaską. To nie jest tak, że Bóg wstrzymuje łaskę, ale my możemy po prostu się z nią rozminąć, jeśli zapomnimy o wierności. Możemy rozminąć się z Jego dobrymi zamiarami wobec nas. I kochani, chciałbym też powiedzieć, że Jego wierność to nie są takie bezwzględne, wygórowane oczekiwania narzucające nam, że zawsze i wszędzie musimy spełnić Najwyższe kryteria świętości, mądrości i odporności na próby. Jeżeli w czymkolwiek uchybimy, no to już rozmijamy się z łaską. Nie, nie to chcę powiedzieć. Chcę, abyśmy dobrze zrozumieli. Jest kolejny wspaniały werset, który nam wyjaśnia, na czym polega Boża Wierność. Pierwszy list do Koryntian 10,13. Pierwszy do Koryntian 10,13 czytamy. Bóg zaś jest wierny i słuchaj teraz uważnie, w momencie, kiedy przechodzisz jakieś chwile słabości czy prób, Bóg jest wierny i nie pozwoli, by doświadczano was ponad wasze siły. Ale wraz z próbą da sposób wyjścia. Tak, abyście mogli wytrwać. O, popatrz. Wierność Boga sprawia, że On dba o to, aby nie spotkało Cię nic, co mogłoby Cię złamać lub zniszczyć. Jeżeli Bóg dopuszcza coś trudnego, jakąś próbę, oznacza to, że ma w tym jakiś cel, ale ten cel jest dobry, bo Bóg jest wierny i tym celem na pewno nie jest Twój upadek czy zniszczenie. Być może wzmocnienie. Och, być może. Myślę, że na pewno wzmocnienie. Przemiana, może przekierowanie życia. Może odcięcie czegoś, co nie jest dobre. Może zmiana sposobu myślenia. On zna zakres naszych sił, naszej wytrzymałości, naszych zdolności. i Stosownie do naszych możliwości oczekuje wierności. Powtórzę, Bóg zna zakres naszych sił. Naszą wytrzymałość i stosownie do tego oczekuje naszej wierności i nie dopuści do niczego, co mogłoby nas złamać. Kiedy zapoznajemy się z usługiwaniem Pana Jezusa, z Jego nauczaniem, to co najmniej w kilku Jego podobieństwach pojawia się postać jakiegoś sługi. Sługi, któremu jest coś powierzane i który później z tego czegoś jest rozliczany. Prawda? Kojarzymy oczywiście te podobieństwa. Jest ich, jak powiedziałem, co najmniej kilka. Odwołam się tylko do jednego fragmentu, który zapisany jest w 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Z rozdziału 24 tylko jeden werset. Ja z konieczności Trochę z kontekstu wycinam to, ale ta myśl jest ważna i warta odczytania i potrzebna sama w sobie. Jest to pytanie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? I to pytanie, wierzę, Bóg przez wszystkie pokolenia zadaje Kościołowi aż do dzisiaj. Kto jest tym wiernym i mądrym sługą? Kto jest wiernym sługą? W rozdziale 25 z kolei, jeżeli macie tekst otwarty, możecie to widzieć, a może pamiętacie, między 14 a 30 wersetem zawarte jest podobieństwo o trzech sługach, z których każdy otrzymał różną ilość talentów. Talenty były to jednostki finansowe, w takim wielkim skrócie, jednostki wartości finansowej. W tym podobieństwie występuje też Pan, właściciel tych talentów, który tym trzem sługom dał według ich zdolności, jak czytamy. Pierwszemu dał pięć talentów, i po powrocie wzywa swojego sługę i pyta, zdaj sprawę, jak obróciłeś tymi pięcioma? Sługa mówi, otrzymałem pięć, oto drugie pięć. I co mówi Pan? Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Drugi otrzymał dwa talenty, pozyskał z nich kolejne dwa. I usłyszał te same słowa. Sługo, dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Sługa trzeci otrzymał najmniej, bo tylko jeden talent. I na zapytanie Pana, co zrobił, dowiadujemy się, że wystraszony, zakopał i nic nie zrobił z tym, co otrzymał. W żaden sposób nie pomnożył, nie rozwinął. I usłyszał słowa sługo zły, i leniwy. Ta historia bardzo jasno i dobitnie mówi nam o tym, że oczekiwaniem Pana wobec Jego sług jest dobra i wierna służba. Służba, która prowadzi do pomnożenia tego, co otrzymaliśmy, do wzrostu i do tego, żeby inni w jakiś sposób mogli również z tego skorzystać. Zadajmy sobie pytanie, tak sami dla siebie. Czy jestem wiernym sługą? Pana, który mógłby usłyszeć dzisiaj, w tym momencie, słowa pochwały? Sługo dobry i wierny. Spójrzmy na przebieg naszego życia. Czy jestem wiernym sługą swojego domu, w którym Pan ustanowił mnie? Ojcem, mężem, może żoną, matką, kimś, kto ma do wypełnienia swoją rolę? Czy jestem wiernym sługą Pana w Jego kościele, wśród bliźnich? Słuchajcie kochani, od mojej wierności zależy moja i nie tylko moja teraźniejszość i przyszłość. Jak bardzo wiele zależy na przykład od tego, jeżeli mąż jest wierny żonie i wypełnia swoje małżeńskie i rodzicielskie powołanie w sposób wierny Bogu. Jeśli to zostaje złamane, popatrzcie ile osób na tym cierpi i to cierpi czasami przez całe życie. A więc wierność Twoja w różnych dziedzinach może mieć olbrzymi wpływ. Nie tylko na Ciebie samego, ale również na innych ludzi. I teraz jeszcze to jedno, piąte znaczenie słowa wierny, które zostawiłem na koniec. To słowo wierny to jest po prostu wyznawca jakiejś religii. To jest człowiek uczęszczający na przykład do kościoła. Czasami zadawane mi jest takie pytanie, a ilu wiernych tam macie u siebie. Szczerze mówiąc, nie potrafię na to pytanie prawidłowo odpowiedzieć. Mogę policzyć, ile osób przychodzi na nabożeństwa. Zwłaszcza teraz jest to łatwe, kiedy miejsca są reglamentowane i trzeba wszystkich zapisać na kartce i policzyć, czy już jest ta ta liczba wypełniona, czy jeszcze ktoś do małej sali się zmieści, jak nie, to przepraszam, przykro mi, bracie, siostro, osiemnasta może? W tym sensie tak, mogę powiedzieć, ile osób tu się pojawia. Ale czy każdy z nas, każdy tu przychodzący na czele ze mną, czy rzeczywiście jesteśmy wiernymi Panu? To jest właściwe pytanie. To jest to pytanie, które Pan Jezus pozostawił nam, kto jest tym wiernym i mądrym sługą. Czy w ogóle dzisiaj między nami jest ktokolwiek taki? Ja mam nadzieję, że tak. Ja więcej, ja jestem pewien, że tak, ale myślę, że skoro wierność jest owocem ducha, oznacza to, że mamy nad czym popracować, aby dochodzić do dojrzałości w tym powołaniu. Czy jakiś amen od was, bracia i siostry? Amen. Odpowiedzmy wszyscy szczerze, każdy z nas sobie, czy jestem tylko tak zwanym wiernym w tym piątym znaczeniu, takim, powiem może nieelegancko, zapełniaczem krzesła, czy też jestem tym wiernym według Bożych standardów. Można wierzyć w Boga i nie być Mu wiernym. Wiecie o tym? Możesz wierzyć, że Bóg jest i nie być wiernym temu, do czego On ciebie powołuje czy od czego od Ciebie oczekuje. Tak samo, jak już wspomniałem, można być w związku małżeńskim i nie dochowywać wierności. Małżeństwo niby jest, ale co to za małżeństwo? Kiedy jedna strona, czy obie strony nie są sobie wierne. Podobnie może być w relacji przyjacielskiej. Można być w przyjaźni z kimś i nie być wobec niego lojalnym. Co to za przyjaźń? Przypomnę, to znaczenie słownikowe, troszeczkę już przerobione na nasze potrzeby, bo pewnie już nie pamiętacie początku kazania, ja wiem. Tak po prostu działa. Nasza pamięć nie jest na tyle wierna, żeby przechowywać to wszystko tak w sposób komputerowy. Wierność jest to konsekwencja w postępowaniu i przekonaniach. W naszym przypadku dotycząca wiary w Boga żywego. Czy wiernie Mu służę? Czy wiernie trwam w Nim? Czy wiernie wykonuję powierzone zadanie? Przypomnę o tych obszarach, w których jesteśmy powołani do wierności. Wierność małżeńska, wierność w domu, w rodzinie, w kościele, w służbie, w powołaniu zawodowym, społecznym, które Bóg czasami komuś powierza. Wierny to jest też ktoś niezdradzający, lojalny, wobec Boga, rodziny, Kościoła. Wierny to też ktoś służący komuś z oddaniem. Bogu, rodzinie, Kościołowi, społeczeństwu. Wierny to jest ktoś zawsze postępujący z jakimiś zasadami. No z jakimi zasadami możemy wiernie postępować? No Ewangelia jest naszą nadrzędną zasadą. I to Boże wymaganie. Będziesz miłować Pana, Boga swego ze wszystkich sił, myśli, duszy. Jeszcze tego bliźniego. Nie zapomnijmy. Jak siebie samego. Wierny to jest ktoś zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością, a naszą rzeczywistością, do której nawiązujemy, jest Chrystus. A więc, czy jestem wiernym odzwierciedleniem osoby syna Bożego, który jest ucieleśnieniem Bożej wierności? Jezus Chrystus nazwany został w księdze objawienia. 19:11. Wiernym i prawdziwym, który sprawiedliwie sądzi. Poddajmy się Jego sprawiedliwemu osądowi, abyśmy mogli zbadać naszą wierność i czy rzeczywiście ten owoc ducha, czy też ta część owocu ducha jest dla nas istotna, ważna i czy w niej wzrastamy.